Poszło super, udało się wprowadzić wszystkie zmiany, wszystkie procedury w samochodzie. Czasy mieliśmy tutaj przez cały dzień i chyba najlepsze, najkrótsze czasy okrążeń. No i świetny start w finale. Tak naprawdę tutaj e, oprócz tego, że no, ja pojechałem dobrze, po, poza tam dwoma okrążeniami, kiedy dostałem ogromne szpryce błota na szybę. Prawie nic nie widziałem i. A zapomniałem, gdzie włączam wycieraczki, polewanie wody i itd. Chwilę to zajęło, więc tam kilka baboli się wdarło do tej jazdy. Ale już później, jak miałem lepszą widoczność, to jechałem w miarę czysto, przyzwoicie. Myślę, że tutaj chyba kluczową rolę na pewno odegrał mój spotter, który, który dużo popracował, bo musiał obserwować wszystkich moich konkurentów. Ten wyścig się troszkę rozjechał i zrobił się bardzo, bardzo taktyczny. Krzysiek Skorupski jak zawsze doświadczenie wielkie, więc świetnie to wszystko wyliczył, puścił mnie na Jokera dokładnie wtedy, kiedy potrzebowałem, wyszedłem za kolegą Danielem Krzysiakiem i dalej w walce udało mi się już powyprzedzać, dzięki czemu finalnie znalazłem się przed Łukaszem Colem, no i, no i meta kolejna wygrana na Litwie, kolejny rok, także jestem bardzo, bardzo zadowolony.